Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani rodacy, drodzy bracia i siostry, uczestnicy eucharystycznej ofiary, która sprawuje się dziś w Warszawie na placu zwycięstwa. Razem z Wami pragnę wyśpiewać pieśń dziękczynienia. Dla opatrzności, która pozwala mi dziś, jako pielgrzymowi, stanąć na tym miejscu. Pragnął, wiemy, że bardzo pragnął, stanąć na ziemi polskiej, przede wszystkim na Jasnej Górze, zmarły niedawno papież Paweł VI. Pierwszy po wielu stuleciach papież pielgrzym. do końca życia. Nosił to pragnienie w swoim sercu i z nim wszedł do grobu. I oto czujemy, że pragnienie to było tak potężne i tak głęboko uzasadnione, że przerosło ramy jednego pontyfikatu i w sposób po ludzku trudny do przewidzenia realizuje się dzisiaj. Dziękujemy więc Bożej Opatrzności za to, że dała Pawłowi VI tak potężne pragnienie. Dziękujemy za cały ten styl papieża pielgrzyma, jaki zapoczątkował wraz z Soborem II Watykańskim. Gdy bowiem Kościół cały uświadomił sobie na nowo, iż jest ludem Bożym, ludem, który uczestniczy w posłannictwie Chrystusa, ludem, który z tym posłannictwem idzie przez dzieje, który pielgrzymuje. Papież nie mógł dłużej pozostać więźniem Watykanu. Musiał stać się na nowo Piotrem pielgrzymującym, tak jak ten pierwszy, który z Jerozolimy przywędrował przez Antiochię do Rzymu, aby tam dać świadectwo Chrystusowi i przypieczętować je Swoją krwią dzisiaj dane mi jest wypełnić to pragnienie zmarłego papieża Pawła VI wśród Was, umiłowani synowie i córki mojej ojczyzny. Kiedy bowiem niezbadanych wyroków opatrzności po śmierci Pawła VI i po kilkutygodniowym zaledwie pontyfikacie mojego bezpośredniego poprzednika Jana Pawła I zostałem głosami kardynałów wezwany ze stolicy Świętego Stanisława w Krakowie na stolicę świętego Piotra w Rzymie. Zrozumiałem natychmiast, że moim szczególnym zadaniem jest spełnienie tego pragnienia, którego Paweł VI nie mógł dopełnić na milenium chrztu Polski. Czyż moja pielgrzymka do ojczyzny w roku, w którym Kościół w Polsce obchodzi 900 rocznicę śmierci św. Stanisława, nie jest zarazem jakimś szczególnym znakiem naszego polskiego pielgrzymowania poprzez dzieje Kościoła, nie tylko po szlakach naszej Ojczyzny, ale zarazem Europy i świata. Odsuwam tutaj na bok moją własną osobę. Niemniej muszę wraz z Wami wszystkimi stawiać sobie pytanie o motyw, dla którego właśnie w roku 1978 po tylu stuleciach ustalonej w tej dziedzinie tradycji został na rzymską stolicę Świętego Piotra wezwany syn polskiego narodu, polskiej ziemi. Od Piotra, jak i od wszystkich apostolów, Chrystus żądał, aby byli Jego świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Czyż przeto, nawiązując do tych chrystusowych słów, nie wolno nam wnosić zarazem, że Polska stała się w naszych czasach ziemią szczególnie odpowiedzialnego świadectwa, że właśnie stąd że właśnie stąd z Warszawy a także z Gniezna z Jasnej Góry z Krakowa z całego tego historycznego szlaku który tyle razy nawiedzałem w swoim życiu i który w tych dniach znów będę miał szczęście nawiedzić że właśnie stąd ze szczególną pokorą, ale i ze szczególnym przekonaniem trzeba głosić Chrystusa. <klucza> Że właśnie tu na tej ziemi, na tym szlaku trzeba stanąć, aby odczytać świadectwo Jego krzyża i Jego stan. Ale umiłowanie rodacy. Jeśli przyjąć to wszystko, co w tej chwili ośmieliłem się powiedzieć, jakżeż ogromne z tego rodzą się zadania i zobowiązania, czy do nich naprawdę dorasta? Dane mi jest dzisiaj na pierwszym etapie mojej papieskiej pielgrzymki do Polski sprawować Najświętszą ofiarę w Warszawie na placu zwycięstw Kościół przyniósł Polsce Chrystusa. To znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest Jego właściwa godność, ani jakie jest Jego powołanie. I ostateczne przeznaczenie nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka. W jakimkolwiek miejscu ziemi Mamy tutaj drodzy rodacy, w pobliżu grobu nieznanego żołnierza w dziejach polskich dawnych i współczesnych grób ten znajduje szczególne pokrycie szczególne uzasadnienie na ilu to miejscach ziemi ojczystej padał ten żołnierz na ilu to miejscach Europy i świata przemawiał swoją śmiercią, że nie może być Europy sprawiedliwej, bez Polski, niepodległej na jej mapie. Na ilu to polach walk świadczył ten żołnierz o prawach człowieka wpisanych głęboko w nienaruszalne prawa narodu, ginąc za wolność naszą i waszą. Gdzie są ich groby, Polsko? Pyta ojczysty poeta. Gdzie ich nie ma? Ty wiesz najlepiej. I Bóg wie na niebie. Wszystko, co Polskę stanowi, to wszystko w rękach Boga Rodzicy, pod krzyżem na Kalwarii i w Wieczerniku Zielonych Świąt, to wszystko dzieje Ojczyzny, tworzone przez każdego jej syna i każdą córkę, od tysiąca lat i w tym pokoleniu, i w przyszłych, choćby to był człowiek bezimienny i nieznany, tak jak ten żołnierz, przy którego grobie stoimy. To wszystko i dzieje ludów, które żyły wraz z nami i wśród nas jak choćby ci, których setki tysięcy zginęły w murach warszawskiego getta, to wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem i włączam w tę jedną, jedyną ofiarę Chrystusa najświętszą na placu zwycięstw I wołam ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja Jan Paweł II Papież Wołam z całej głębi tego tysiąclecia wołam przed dzień święta zesłania wołam wraz z Wami wszystkimi Nie wstąpi Duch Twój Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi tej ziemi. Amen.